W znakomitych humorach witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu z mikrofonem dookoła świata. Katarzyna Koba, w tym miejscu na samym początku witam naszego dzisiejszego gościa Andrzeja Bilskiego. Cześć, witam wszystkich. No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiali o, o Twojej pasji, ale także o mojej pasji, bo tutaj przed naszym, przed naszym nagraniem zdradziłam Ci taką moją tajemnicę, że ja kiedyś gdzieś tam też posmakowałam trochę żeglarstwa, no bo właśnie żeglarstwo będzie dzisiaj naszym tematem. Ja się bardzo cieszę, żałuję, że dopiero dopiero dzisiaj, bo tych naszych spotkań w audycji z mikrofonem dookoła świata było już troszeczkę, ale żeglarstwo dopiero zagościło, weszło w nasze progi radiowe dzisiaj. Zatem jak to się stało, że ty zakochałeś się w tym sporcie? Kiedy to było? Czy pamiętasz może jakąś, jakieś wydarzenie z twojego dzieciństwa, że akurat ono wpłynęło na taki obrót sytuacji, że ono potem rzutowało na, na takie twoje dalsze działania w tym kierunku? <śmiech> Bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, nie pamiętam. No. <laughs> nie, pamiętam, że żeglarstwo zawsze mnie interesowało, od, od kiedy pamiętam w zasadzie, tak? I, I na studiach i przed studiami bardzo chciałem pływać. Zaczęło się od tego, że zrobiłem pierwszy kurs na studiach. Pierwsze dwa tygodnie na Mazurach. Kolebania się na takiej żeglówce, której teraz, szczerze mówiąc, nawet już nie widać na Mazurach, poznikały tego typu jachty. No i od tego w zasadzie się zaczęło. Potem były kolejne kursy, potem było może potem rejsy na morzu, kolejne stopnie. Tak się to toczy w trzech zdaniach powiedziałeś to w taki delikatny i łatwy sposób, a jak ja pamiętam, że ja przechodziłam kurs na żeglarza jachtowego, to po prostu byłam przerażona. Przerażały mnie wszystkie nazewnictwa żeglarskie, rodzaje wiatrów, halsowanie. No właśnie, no właśnie, tego jest naprawdę tak dużo. Pamiętam, że dostałam taką księgę do wyuczenia się na pamięć, co prawda nauczyłam się tylko do egzaminu zdałam egzamin, na tym moje żeglarstwo się skończyło. W tobie ta pasja pozostała na dłużej, ale ja bym chciała, żeby byśmy trochę wolniej powiedzieli o tych poszczególnych etapach. Pierwszy taki samodzielny rejs to było Bałtyk? Nie, nie, ale zanim do tego dojdę, to muszę przyznać, że ja też pierwszy egzamin swój oblałem. No. Czyli nie było tak łatwo. Nie, widzisz? nie, ani łatwo, ani różowo. No to odkryłam twoje no, karty. I tak. to oblałem na buchtowaniu liny. To jest <śmiech> najprostsze, co można robić na jachcie. Aczkolwiek rzeczywiście buchtowania, węzłów, żeglarskich, rodzajów lin, tego jest mnóstwo. To zresztą było widać teraz przy wypadku Chopina, kiedy ciągnął za sobą maszty i był powiązany z tymi masztami taką ilością lin, że nawet nie mogli tego rozplątać, żeby bezpiecznie wpłynąć do portu. Ale co do wracając, co do, co do tej pasji, nie, absolutnie początki to było żeglarstwo szuwarowo-bagienne, <śmiech> czyli najpierw ja pochodzę z Kielc. Koło Kielc jest taki mały zbiornik, mały, mały akwen, który się nazywa Cydzyna. I tam robiłem pierwszy kurs żeglarski. Potem zresztą stopień sternika też tam egzamin zdawałem. No i tam w zasadzie były takie pierwsze kroki. Potem dopiero na studiach pływanie po Mazurach. A dopiero kolejny krok to było wypłynięcie na morze. Ale to już taka była bardziej poważniejsza trochę decyzja. Bo pływanie na morzu to już jest ciut inne niż pływanie na, na Mazurach. No ale chciałem zawsze tego spróbować, Tak. Szanowni państwo, o tych miejscach, do których dopłynął nasz dzisiejszy gość Andrzej Bilski, porozmawiamy sobie w dalszej kolejności. Ale ja tak teraz na koniec naszego pierwszego wejścia antenowego muszę zadać tobie pytanie, czy także kochasz szanty? Dlatego, że gdzieś usłyszałem, że szanty są nieodłącznym elementem każdego żeglarza. O, oczywiście. Grasz na gitarze? Nie, nie, nie. nie. Ale no, no, śpiewasz. Chodzi... Tak, śpiewam, ale muszę się do tego nastroić odpowiednio. A jeśli chodzi o szanty, to... No teraz to niestety zarzuciłem. Rodzina, praca i te sprawy, ale wcześniej chyba z 10 razy pod rząd jeździliśmy ze znajomymi na szantowe, na, na szantowisko do Krakowa. Bodajże w lutym jest, tak? Organizowane szanty największe krakowskie. Także no co to szant, to rzeczywiście. Żeglujemy sobie, no właśnie, no to teraz gdzie pożeglujemy? Na jaki kontynent? Może tak zacznę? <laughs> Wypływamy może... na szerokie wody, zatem szanowni państwo, jeżeli ktoś ma chorobę morską, to proszę się trzymać mocno <głos> swojego siedzenia. To może patrząc na to, co jest za oknem, to zaczniemy od ciepłych wód. Tak? Mhm. Jeśli chodzi o pływanie takie spokojniejsze po morzu i rodzinne, to polecam Chorwację. To jest wspaniałe miejsce do pływania, wspaniałe miejsce z spokojną w miarę wodą. Może nie jest zbyt zburzone, więc może nie wszystkich złapie choroba morska. Czego wszystkim życzę, którzy tam popłyną. E, I mnóstwo pięknych, małych wysepek z małymi urokliwymi portami, tawernami, więc jest to świetne miejsce do spędzenia wakacji. I przynajmniej ciepłe. No latem. Tak, w większości przypadków e, pogoda jest super. Trochę trudniejsze miejsce do żeglowania to Grecja. Trudniejsze, dla... Trudniejsze z prostej przyczyny. Tam jest dużo otwartej przestrzeni i pływanie po cykladach już trochę więcej wymaga od, od osoby, od skipera, który prowadzi jacht. No i załoga też jest trochę bardziej narażona na pewne dolegliwości związane z falowaniem. Byliśmy parę lat temu ze znajomymi, z moją żoną na takim rejsie na cyklady. Doszło nawet do tego, że dopływając do wyspy Mykonos porwało nam Foka więc wiatry tam wieją. A tutaj cię porządne. poproszę, bo ja wiem, co to jest fok, ale może nasi słuchacze, którzy może niewiele wiedzą na temat żeglowania, będą się zastanawiać, czy fok to na przykład jest rodzaj męski od foki. No, brzmi dość podobnie, aczkolwiek chodzi o żagle. Zwykle żaglówki, na których pływają ludzie, którzy uprawiają spokojny rodzaj żeglarstwa, są żaglówki z jednym masztem i dwoma żaglami. W żagiel tylny to grot, a żagiel, to jest największy żagiel na jachcie i żagiel przedni to fok bądź genua. No i nam właśnie porwało tego foka <głos> z przodu przy, przy jednej z wysepek, więc tam już porządnie wieje i tam już porządnie faluje. Aczkolwiek też polecam, bo pogoda piękna, a Grecja jest rzeczywiście przepięknym krajem do spędzenia tego typu wakacji. No i słonecznie się zrobiło teraz u nas w studiu. No dobrze, ale tutaj rozpocząłeś Andrzeju taki temat lekko niebezpieczny, no bo właśnie, nam no przytoczyłeś taką jedną historię. i To podejrzewam nie jest jedyna historia, no bo chociażby a propos tego wspomnianego Chopina, który kilka tygodni temu uległ trochę większej usterce, tak się wyrażę. No trzeba spodziewać się tego, że możemy właśnie być narażeni na takie niebezpieczeństwa. Czy, czy przypominasz sobie jeszcze takie sytuacje, gdzie... gdzie wystraszyłeś się po prostu. Wiesz co, no, takich niebezpiecznych sytuacji na szczęście odpukać nie zdarzyło mi się więcej. Aczkolwiek to jest też kwestia tego, że trzeba pływać z wyobraźnią. Pływanie po Mazurach może się źle skończyć, jaki mieliśmy przykład parę lat temu, białego szkwału. I to wydaje się, stojąc na brzegu do opanowania, kiedy się płynie na żaglówce, kiedy się ma zwinięte żagla i tak przewraca żaglówkę, to nie jest do opanowania. Także tu jest... To jest niebezpieczne. Trzeba mieć świadomość, że to może być niebezpieczne. No dobrze, no to w takim razie my odpływamy sobie od tych niebezpiecznych rzeczy, odpływamy od brzegów e, Grecji, Chorwacji, płyniemy w kierunku. Antarktydy. No, no to teraz już będzie. <śmiech> trochę mniej Teraz słonecznie. znajomo się zrobi tak. Nie Dlaczego Antarktyda? No, skąd taki pomysł? Tak jakoś, o ile może teraz tak trochę nawet popularna jest Antarktyda i tamten kierunek świata, no to jakoś kilka lat temu tak wrrr, każdy robił na, na samą myśl, że Antarktyda. Czy dlatego, że to jest właśnie taki, taki punkt y, trudny, do zdobycia? Wiesz co, na to o wypłynięciu na Antarktydę to złożyło się kilka czynników, tak naprawdę. Jednym z nich, z najważniejszych to było to, że tak naprawdę miałem ostatnią szansę popłynięcia na taki dłuższy rejs bez rodziny. Bo w drodze był mój syn, no więc żona I wypuściła, że ona mnie. Puściła. <laughs> wypuściła mnie puściła mnie w ostatni pożegnanie. Raz. raz. A wody tam już nie są. To są najtrudniejsze wody na świecie, więc to już nie jest miejsce, gdzie mogłem zabrać żonę, a na pewno już nie małego dzieciaka. No to teraz zatrzymamy się trochę, no bo powiedz, jak, w jaki sposób trzeba się przygotować do takiej wyprawy? Hmm. Dobre pytanie. więc co, to m, tak naprawdę płynąłem na rejestru jest organizowany przez. M, na, m, na tych wodach pływa jacht pod polską banderą. Jest to w zasadzie jedyny jacht, który tam regularnie pływa. Nieduży jacht 24-metrowy, dwa maszty. Załogi, jeśli dobrze pamiętam, około 16 osób wchodzi na ten jacht. Tak, więc. I ty byłeś jedną z, jedną z, tak z tych 16 za załogów. osób. <laughs> Dokładnie. Jednym z tych, za, jedno, jednym uczestnikiem i częścią Ale majtkiem nie byłeś dlatego, że szanowni państwo, nie powiedzieliśmy na początku, że e, nie powiedzieliśmy na początku o, o twoich stopniach żeglarskich. No właśnie, Andrzej, pochwal się. To znaczy, akurat kiedy płynąłem na Antarktydę, to miałem jeszcze do wypływania mm, parę godzin, żeby A musisz być taki stopn. skrupulatny, nieważne. <laughs> <laughs> ważne. że jesteś okay, morskim, sternikiem morskim. morskim, sternikiem jachtowym, tak. Więc trzeba po, szanowni państwo, posiadać naprawdę ogrom ogromne umiejętności i ogromne doświadczenie, żeby, żeby takim sternikiem morskim zostać. E, e, ale nie przerażają cię loty i te, tego typu wszystkie rzeczy i... i... Nawigacja. Nawigacja, właśnie. nawigacja. No właśnie, nie przeraża cię nawigacja. No to jest bardzo skomplikowany temat. Radzisz no sobie tak, z tym? Tak, ale wiesz co, na takim rejsie, pod takich wodach, gdzie cały czas pływają obok nas góry lodowe, zdarzają się sztormy, poważne wiatry, e, to już jest, tak naprawdę odpowiada za ten rejs kapitan. Mhm. Załoga jest oczywiście podzielona na wachty, a kapitan nie jest cały czas na pokładzie, bo przecież płynie się 24 godziny na dobę, więc każda, każda z wacht, a było ich cztery, miała do swoje zadania do zrobienia, czy to była noc, czy to był świt, czy to, była, czy to był środek dnia. Więc oczywiście trzeba nawigować, trzeba sterować. Z tym, że muszę przyznać, że teraz w dobie elektroniki, GPS-ów i telefonii satelitarnej no nie stanowi to już takiego wyzwania jak kiedyś. No dobrze, muszę zadać ci zatem teraz pytanie, jak długo trwa taki, taki rejs na Antarktydę? My płynęliśmy trzy tygodnie. Tydzień, niecały tydzień przez kanał Drake'a, pocem Ocean Południowy i Półtorej tygodnia bujania się wokół Antarktydy, wokół Antarctic Peninsula. I potem pięć dni powrotnej drogi do Ushuaia, to jest Argentyna, to jest Cypel na Ziemi Ognistej. Czyli daleko się robiło. <laughs> Ale czy. czy... To ukształtowanie terenu, no, które, które zostałeś tam na Antarktydzie, czy ono cię usatysfakcjonowało? Tak to sobie wcześniej wyobrażałeś, bo podejrzewam, że no, każdy z nas, jeżeli sobie wklepie w Google yy, Antarktyda i zobaczymy sobie obrazy, no to właśnie będziemy widzieli kry lodowe i gdzieś tam daleko yy, skały, ale no, czy, czy to jest takie zachwycające? No nie chciałeś popłynąć na przykład na Karaiby, <śmiech> popalać się, <śmiech> wiesz, pić drinka z, z parasolką, no cóż, to też jeszcze przede mną <głos> <głos> Roztaczasz ciekawe wizje Wiesz co, tak Tylko, że to było naprawdę cudowne przeżycie Ja uwielbiam wodę generalnie tak. Nurkuję, uwielbiam zwierzęta pod wodą oglądać I bardzo zawsze mnie fascynowały wieloryby I od... zawsze moim marzeniem było zobaczyć wieloryby Zobaczyłeś? Zobaczyłem ich całe mnóstwo Właśnie tam na Antarktydzie? Na Antarktydzie dokładnie Nurkowały koło nas Kilka metrów od jachtu potrafiły przepływać Cudownie wyglądają, kiedy nurkują, kiedy nabierają powietrza, kiedy wypuszczają powietrze i kiedy znikają nagle pod wodą, ale na samym końcu rejsu, kiedy miałem ostatnią wachtę, akurat byłem tylko ja na pokładzie z koleżanką, wypływaliśmy, reszta załogi spała i wyobraź sobie, że we wschod na, na wschodzącym słońcu pojawiły się wyskakujące, jakieś parę mil od nas, wyskakujące z wody potężne wieloryby. Wyskakiwały na kilka metrów do góry i znikały z pluskiem pod powierzchnią wody. To mm -hmm. było przeżycie. Na pewno. Hmm. Ten widok zapamiętasz do końca życia. Dokładnie Zdążyłeś tak. zrobić zdjęcie Zdążyłem zrobić zdjęcia. No i szanowni państwo, właśnie to zdjęcie możecie podziwiać teraz na www.radiowepodróże.pl Tam także inne zdjęcia, nie tylko z wyprawy do Antarktydy naszego gościa Andrzeja Bilskiego. Wiesz co, nurtuje mnie takie pytanie, no co się je podczas takiego dwutygodniowego rejsu? Puszki? O, wiesz co, teraz... Czy na przykład nie, czy może owoce morza, które sobie sami łowicie? Właśnie sobie, wiesz, wyobrażam ciebie, jak stoisz i z taką wędką specjalnie przeszukowaną do Wiesz, e, morskich co? połowów, gdzieś tam wyławiasz sobie takie, nie wiem, co do, Słuchaj, co do owoców morza, to akurat były dostępne tylko kryle. D Ale m, akurat kryle nie należą do moich, nie leżą w sferze mojego zainteresowania. Kryl pachnie okropnie. Mm -hmm. Okropnie i mocno i podpływając do brzegu, wysiadając na pingwinowisko, czuć to pingwinowisko dopływając parę mil wcześniej, tak? Więc kryl jest naprawdę niezbyt apetycznym stworzeniem do zjedzenia, więc co do owoców może to nie. Ale tu cię zaskoczę, mieliśmy doskonałe jedzenie. Ponieważ zaopatrzyliśmy się przed wyprawą w argentyńską wołowinę, a jest to najlepsza na świecie wołowina. Więc steki na co drugi obiad <głos> i tego typu jedzenie. Plus jeszcze wśród załogi okazało się, że jest kilku znakomitych kucharzy. No więc co do jedzenia Rzec to aż się, aż się rozmarzyłem. <głos> no dobrze, no ale pingwiny właśnie, no bo ja zapomniałam o pingwinach. No powiedz jak, to, jak te zwierzęta wyglądają na żywo. to Są niesamowite naprawdę. Oczywiście trzeba zachowywać trochę zasad przy wysiadaniu z łodzi i oglądaniu pingwinowiska, ponieważ po pierwsze nie można ich stresować, nie można podchodzić blisko, nie można ich ganiać, a kiedy podchodzą do ciebie, to trzeba po prostu stać i pozwolić im przejść, bo one biegną we w... ze swoimi sprawami i no, stresowanie ich może doprowadzić do problemów na pingwinowisku. Poza tym wychodząc z pingwinowiska trzeba bardzo dokładnie wymyć buty i to jest też podstawowa zasada, żeby nie przenosić chorób pomiędzy pingwinowiskami. Ale niesamowite wrażenie, kiedy wchodzisz na pingwinowisko i koło ciebie tysiące pingwinów skrzeczy, no i czuć je, tak jak wspominałem, ale one biegają koło ciebie, podchodzą do ciebie, przyglądają ci się i tak naprawdę stoisz, masz wrażenie, że to one ciebie obserwują, a, ty, a nie ty je. To jest bardzo ciekawe. I nie wystraszyłeś się? To jak w tej reklamie, tak? To... Ale co do pingwinów, to jeszcze są na tyle mm, sympatycznymi zwierzakami, że bardzo lubią nurkować wokół jachtu. I wyobraź sobie, że kiedy płyniesz mnóstwo, spotykasz mnóstwo stat pingwinów, które co chwila wyskakują nad wodę i lecą po parę, paręnaście metrów i znów nurkują. Więc... Yy... Wtedy zaczyna się zastanawiać, czy one tak naprawdę jednak umieją może latać. No właśnie, niby <śmiech> ptaki nieloty, prawda? <śmiech> Dokładnie. Yy, no to co, to może odpoczniemy sobie w takim razie teraz, yy, będąc na tym pingwinowisku. <śmiech> yy, jesteśmy na Antarktydzie, temperatura? Yy, no cóż, temperatura na powietrzu była około minus pięciu, pod pokładem koło plus trzech. A to była pora roku, lato, lato. tamtejsze, no właśnie lato. długość dnia jaka była? Wiesz co, bardzo długa już w tej chwili nie pamiętam, ale rzadko się zdarzały momenty, kiedy można było obserwować piękne niebo z gwiazdami. Czasami w węższych przejściach pomiędzy wyspami na Antarktydzie zdarzają się takie zbiorowiska kry, która nawarstwia się, napływa na siebie i tworzy bardzo zwartą powierzchnię. Tworzy się na, na bardzo twarda skorupa na powierzchni morza, oceanu. I w tym momencie bardzo trudno jest przez to przepłynąć, a niestety ominąć tego czasami nie można, więc trzeba powolutku płynąć. Kilku ludzi na dziobie z tyczkami, bosakami rozpycha, powolutku krę, żeby nie uszkodzić jachtu. No i myślę, że w ten sposób, nie myślę, że w ten sposób właśnie podróżowali kiedyś dobywcy Antarktydy. Powoli przepływali przez takie paki lodowe i wyrąbywali sobie drogę przez, przez lodowiska. Y czy będąc tam na Antarktydzie przeszła ci taka myśl, jestem kimś, no bo jestem na Antarktydzie. Wiesz, ja na przykład oceniam cię w taki sposób, że no, o ile może mam dużo znajomych, którzy żeglują po właśnie wodach śródlądowych, no to na Antarktydzie właściwie jesteś pierwszą osobą, którą poznałam osobiście, która, która mogła na własne oczy popłynąć tam i zobaczyć to całe środowisko, które tam się znajduje. Czy jakoś zmieniło się diametralnie twoje życie od tamtego momentu? Może nastawienie na przykład do życia? Nie, moje nastawienie zawsze jest takie same, <laughs> no, ale można tam nabrać, gdybym nie był generalnie spokojnym człowiekiem, to tam bym bardzo dużo spokoju wewnętrznego nabrał. To jest niesamowite, kiedy siedzisz sama na pokładzie i jest cisza, totalna cisza dookoła, nic tylko przepływające góry lodowe i dopiero gdzieś wieloryb się pojawia na horyzoncie. Kisza, spokój i naprawdę coś taki wewnętrzny, budujesz ogromny wewnętrzny spokój w tym miejscu. Nie ma czasu na to, żeby myśleć, jestem kimś, bo tam dopłynąłem. <śmiech> nie, tam nie ma na to Nawet czasu. Nawet na szanty nie ma czasu. <śmiech> Chociaż może sobie pod nosem gdzieś tam nuciłeś jakieś, jakieś pieśni bryku, Ale na przykład mam jeszcze takie pytanie. Czy uważasz, że żeglowanie to jest yy, sposób na spędzenie życia. Nie chodzi może o taką stronę materialną, ale właśnie o jakieś funkcjonowanie i postrzeganie świata innego. Chciałbyś, żeby twoje dzieci żeglowały? Oczywiście. Nie, ja pamiętam, że mnie uczono, że najważniejsze jest utrzymanie klaru na, na łódce, czyli porządku czystości. Zawsze musiało być, yy, zawsze każdy przedmiot, każda lina musiała zająć swoje miejsce i to się chyba w życiu także bardzo przydaje. No muszę przyznać, że jest sporo analogii, ale tak fakt jest faktem. Klar na pokładzie jest podstawową rzeczą, bo w, na jeziorach tego nie widać, ale kiedy płyniesz na morzu i masz niesklarowane liny, czy masz nieporządek, w każdym momencie może się, mogą się zmienić warunki i w tym momencie możesz mieć bardzo duże problemy. Także Klar to jest podstawowa życia, czasami podstawowa sprawa, nawet czasami sprawa życia bądź śmierci. W skrajnych przypadkach. Ale co do śmiesznych sytuacji, to muszę powiedzieć, że tak płynąc trzy tygodnie na tej Antarktydzie, dwa razy spotkaliśmy statki, bo większość wycieczek na Antarktydę organizowana jest w ten sposób, że w Ushuaia stoją duże statki pasażerskie, zabierają po tysiąc, po kilkaset osób na pokład i płyną dwa dni na Antarktydę, trzy dni na Antarktydzie i z powrotem. Więc oglądanie, oglądanie pingwinowisk polega na tym, że najpierw schodzi z pokładu załoga, rozstawia tyczki jak w muzeum linki, żeby ludzie nie straszyli pingwinów i potem chodzi się wytyczonymi szlakami, więc jest to troszeczkę inne. Ale co do śmiesznych historii, e, słuchałem muzyki z, mojego, z mojej komórki, i to było jedyne miejsce, przepływając koło statku, w ogóle nie wiedziałem, zaskoczył mnie, że statek podpływa. To było jedyne miejsce, kiedy nagle dostałem SMS-a od żony. Okazało się, że na tych statkach po prostu jest pole GSM i można rozmawiać przez komórki. Nie? To było jedyne miejsce, które takie znaleźliśmy mm. na Antarktydzie. Byłem szokowany, Dobra, jak Dostałem SMS-a. A druga śmieszna sytuacja, podpływają, My byliśmy chyba. To był je... znak, widzisz. Dokładnie. To był już pod koniec, więc to był znak, że czas wracać do domu. Tak. A druga śmieszna sytuacja. Przepływał sprzeciwka, płynął właśnie taki wielki statek i na górnym deku stało kilkaset osób i um, wszyscy zadziwieni tak, małym, tak małą żaglówką płynącą z przeciwka wracającą z Antarktydy, kiedy oni ledwo przeżyli ten dwudniowy rejs. I nagle w pewnym momencie mówię do mojego kolegi, który stał obok mnie, słuchaj, to chodź im pomachamy. No i zrobiliśmy machnięcie rękami i cały pokład kilkaset osób ja zaczęli machać zdjęcia. i robić zdjęcia. Dięcia. A tam byli Japończycy. No tak, tego nie zauważyłem, bo nie byli aż tak blisko. No fajne, fajne to nasze opowiadanie o żeglarstwie. Jeszcze kilka minut nam zostało, więc możemy sobie porozmawiać o twoich planach na przyszłość. Gdzie teraz? Planujesz wypłynąć? W jaki rejs? No, w najbliższych planach, planach są Karaiby, o których zresztą już rozmawialiśmy dzisiaj tak po dłuższym No rejsie. ja się bardzo cieszę, że to jest taki temat kończący nasze spotkanie, bo będzie ciepło na koniec. Dokładnie. Ciepło, słonecznie, regę i wszystko inne, co z Karaibią mi się wiąże. No właśnie, Karaiby to trochę inny rodzaj przygotowania niż, niż rejs na Antarktydę. No tak, tam ze sobą mamy zamiar zabrać płetwy, maski, rurki i wędkę. I tu być może uda się upolować owoce morza. No to szanowni państwo, tak na zakończenie jeszcze zadam Andrzejowi pytania. właściwie go poproszę, żeby spróbował razem ze mną zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby zainteresowali się tak piękną pasją, jaką jest żeglarstwo. Hmm. Wiesz co, to będzie Pomimo, bardzo Pomimo, że na trudne. początku nie jest tak łatwo. To jest bardzo trudne zachęcanie kogoś do żeglarstwa, i ja, znaczy, sporo moich znajomych pływa ze mną, którzy nie są żeglarzami. Tak? I, no tylko tyle, że to jest bardzo specyficzny sposób spędzania czasu, i tak naprawdę trzeba się samemu czuć w tym dobrze i mieć tą wewnętrzną chęć spróbowania. I zachęcanie kogokolwiek, myślę, nie, nie jest najlepszym sposobem. Po prostu trzeba chcieć. A ja mimo wszystko zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam, tak jak powiedzieliśmy, znajdują się zdjęcia Andrzeja. Trzymamy zatem kciuki za kolejną wyprawę na Karaibę i pewnie tych wypraw jeszcze przed Tobą będzie bardzo bardzo wiele. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za przybycie dzisiaj do naszego studia. No i co? Do usłyszenia w takim bądź razie. Jest jakieś specyficzne taki, takie słowo, którymi żegnają się marynarze. Ahoj chyba, tak? No właśnie, ale tak popularny że aż nie wypada. Tyle, szanowni Państwo.